Usta spłoną już niedługo Wróci ktoś, nie było go długo Czeka ktoś, aż wróci ktoś Tęskni ktoś, bo jest to coś Usta spłoną już niedługo Wróci ktoś, nie było go długo Uratuje kogoś ktoś Zdemaskuje sztuczną Rozpalając prawdziwą na zawsze już żywą Której nigdy dość duszeka Czuwa nad dniu, kto? Te schematy rozwalam o stół stołu Twardych i nikomu nie życzę dołów Chcesz iść to iść na całość? Pewnie nieczęsto w ten sposób Testujesz wytrzymałość swojej psychiki No jakie masz wyniki? Jeśli to zgłoś się do kliniki I nie prowadź bezsensownej polemiki Znów ciekasz się bo coś nie zajarzyło Po twojej myśli nie odbyło się zebranie Publiczny brud w pranie To się już niedługo stanie Ręcz na kolanie jednym, co nie wiesz jak bardzo bezwiednym jesteś ja w Może, może, Może, może, może bardzo biednym na zewnątrz, osłodzonym w środku ogołoconym, Lecz może z drugiej strony ty zostaniesz wywyższony Gdy w obliczach prawdy jak diamenty twoje Własne łzy do mnie, to ja, a świat odpowie to ty Jak diamenty czyste, własne łzy do tobie, to ja, a świat odmowie, to ty Usta płoną już nie Ktoś aż wróci ktoś, tęskni ktoś, bo Dużyc. jest to coś. Usta spłoną już niedługo, wróci ktoś, nie było go długo. Uratuje kogoś ktoś, zdemaskuje sztuczną. Rozpalają w prawdziwą i na zawsze już żywą, który nigdy dość, dużyka, czuwa nad nią ktoś, czuwa nad nią ktoś. Dużyka, dużyka, czuwa nad nią ktoś, czuwa nad nią Kto? zrozumienia i radości, nie utylkości, nie Wiem, że ten, kto nawet bez nadziei jest po mojej stronie, nie zostawi w niepamięci, nie zapomni o mnie. Tych, co wrażącym wzroku uśmiechu kłyszczerzą, ich własna zawiść, coś nienawiść, kłamstwo uderzą, prosto i się, rozpadną, w końcu uwierzą, że prawda i miłość płacz duszy uśmierzą. Tylko, tylko, tylko, tylko,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 Czeka ktoś, aż wróci ktoś, tęskni ktoś, jest to coś A, Usta spłoną już niedługo, wróci ktoś, niedługo, nie było go długo. długo, uratuje kogoś ktoś, zdemaskuje sztuczną miłość. rozpalając rozpalają